I z Księgi Ród z czwartego rozdziału, od ósmego wiersza. Gdy więc gdy kupiciel powiedział do Boaza, nawądź, bo ty dla siebie zdjął swój sandał, wtedy Boaz powiedział do starszych i do całego ludu, Wy dziś jesteście świadkami, że nabyłem z ręki Noemi wszystko, co należało do Olimelecha i wszystko, co należało do Kiliona i do Mahlona. Także i ród Moabitkę, wdowę po Mahlonie, biorę sobie za żonę, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości, i aby nie zaginęło imię zmarłego pośród jego braci, ani w obrębie jego rodzinnej miejscowości. Wy jesteście dziś tego świadkami, a cały lud, który był w bramie i starsi rzekli, Jesteśmy tego świadkami. Niech Pan sprawi, żeby ta kobieta, która wchodzi do Twojego domu, była jak Rachel i jak Lea, która wspólnie wzniosły dom izraelski. Nabywaj mocy w Efracie i zyskuj rozgłos w Betlejemie. Niech Twój ród będzie jak ród Peresa, którego sama urodziła Judzie przez potomstwo, które Ci da Pan z tej kobiety. Boaz pojął więc ród za żonę, a gdy z nią obcował, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. Wtedy powiedziały kobiety do Noemi, Bogosławiony niech będzie Pan, który Cię dziś nie pozostawił bez wykupiciela i niech imię Jego będzie głośne w Izraelu. Niech ten będzie dla Ciebie krzepicielem duszy i żywicielem w Twojej starości, gdyż urodziła Go Twoja synowa, która Cię miłuje i która jest dla Ciebie lepsza niż siedmiu synów. Wtedy wzięła Noemi dziecię i położyła je na swojej łonie i była dla niego piastunką, a sąsiadki nadały mu imię, powiadając, Noemi narodził się syn i nazwały go Obed, a ten był ojcem Isajego, który był ojcem Dawida. A tacy są potomkowie Peresa. Peres zrodził Hesrona, Hesron zrodził Rama, Ram zrodził Aminadaba, Aminadab zrodził Nachrona, Nakszon zrodził Salmona, Salmon zrodził Boaza, Boaz... Zrodził Obeda, Obed obad zaś zrodził Isajego, a Isaj zrodził Dawida. Mówiliśmy ostatnio o tym, że Boas musiał ponieść koszt, aby wykupić ród i jej dziedzictwo. I to samo możemy powiedzieć o Panu Jezusie. On Pan także musiał ponieść koszt, aby nas Kupić, e, czytamy w trybunale się do korynta, 8 rozdział, 9 wiersz. Ten, który był bogaty, stał się dla nas ubogi, abyśmy jego ubóstwem zostali ubogaceni. Czyli Przezmocący Bóg, ten, który jest duchem odwieczności, e, przyszedł w postaci człowieka. Wyglądał jak grzeszny człowiek, w tym takim samym ciele jak my. I jeszcze do tego był poniżony, ale to wszystko właśnie po to, żeby nas ratować. Również i apostoł Paweł pisze Nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? I dalej tam jest, chwała nie będzie Panu Jezusowi Chrystusowi. Czyli Pan Jezus jest tym, który każdego wierzącego wybawia z tego marnego, grzesznego, ciała z wannego postępowania z tego marnego stanu daleko od Boga, pogrążonego w swoich własnych myślach. Pan Jezus musiał stać się krewnym, aby wykupić. Mam na my myśli to, co jest napisane w środku w drugim rozdziale, 14 wiersz, że jeśli dzieci mają... E, Hebrać 2:14, Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc On również miał w nich udział. Aby przez śmierć wyśpić tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Czyli Pan Jezus musiał stać się człowiekiem, przybrać to ciało, żeby móc umrzeć i móc nas wybawić. A więc mówiąc e, tak obrazowo musiał stać się naszym krewnym. Synem człowieczym, człowiekiem, po to, żeby móc ludzi ratować. I dlatego też mamy tutaj tę analogię. Boas jest przez Noemi, czy właściwie przez Elimelecha, krewnym. Ród. I teraz Ona. A może jeszcze taka myśl, ten dalszy krewny, Pan Jezus, boas, kupił to dziedzictwo i wziął sobie ród za żonę. A dzisiaj wiemy o tym, ludzie religijni ciągle na nowo to mówię cały czas w tym przykładzie, powtarzają, że zostali, czy mogą być wykupieni przez tego bliższego pewnego. Każdy.. Powie, przez przestrzeganie 10 przykazań można być zbawione. A więc cały czas jest zaprzeczenie tego faktu, że to nabycie się dokonało, i każdy z nich potwierdza, że ten bliższy krewny, czyli te 10 przykazań, to prawo może nas wykupić. Mimo tego faktu, że to już 2000 lat temu się stało. Zobaczmy jak to jest zafałszowanie tego, tej Ewangelii, którą mamy w sobie Bożym. To jest tak, jak i widzimy jak Ewa w raju szybko mi to pomyliła. Które drzewo jest w środku ogrodu? Swoją drogą jestem ciekaw, czy byśmy wszyscy dobrze odpowiedzieli. Które drzewo jest, było w środku ogrodu? Drzewo życia czy drzewo Poznania do i I od momentu ślubu to już nie tylko te kłosy, które Rutna zbierała były jej. Całe zboże błaza było jej. Wszystkie pola były jej. Bo stała się żoną błaza. To jest cudowna myśl. Jeśli my sobie tak pomyślimy. Wszystko co jest Chrystusowe jest nasze. To nie jest mało. To jest wszelka Wszelkie bogactwo chwały, i my to wiemy z Nowego Testamentu, że tak jest. i Nawet apostoł Paweł mówi, teraźniejszość, przyszłość, wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. A więc rzeczywiście tak jest, że to, co należy do Chrystusa, przez to, że my należymy do Niego, staje się naszą własnością. I teraz my także powinniśmy z tego już w tym życiu korzystać, bo to do nas należy. E, przypomniałam się też taka. To e, dzisiaj, akurat w pracy, mi to przyszło na myśl, że kiedyś przed laty e, jeździłem po, tam, po mleko, po jajka do takiego domu. E, I no, po jakimś tam czasie ta gospodyni mi się zwierzyła, że jej teściowa bardzo ją nęka, e, nie lubi jej, poniża ją. No i pewnego razu, tak akurat kiedy byłem, ta gospodyni poszła tam po to mleko, teściowa była w kuchni. I tak pomyślałem, że ją zagadnę na ten temat. I mówię, ma pani bardzo pracowitą synową. ona mówi, nie, ona jest wstępna. Wtedy pierwszy raz w życiu y, usłyszałem to słowo. Y, ja mówię, no ale przez te 20 lat to już chyba zapracowała na y, szacunek. Ona ona mówi, y, nie, bo ona pochodzi z biednej rodziny i niczego do tego domu nie przyniosła. Ja mówię, no ale tak, ale mimo wszystko pani syn wybrał ją spośród tysiąca innych kobiet. Jako tę jedyną, panią kocha. Urodziła pani wnuki, a do tego ona jest bliższa mężowi niż matka. Bardzo jej się nie podobało to, co powiedziałem, ale e, nawiązuje w, w tym, do tego, że Nikt ród nie wypominał tego, kim ona była. Choć pochodziła z Moabu, przyszła z pustymi rękami do Betlejemu, a oto stała się żoną bogatego, bogobojnego człowieka. Tak myślę też, że ona musiała czuć się zawstydzona, że ja taka myszka, a tutaj taki mąż. Z drugiej strony Myślę, czy my tak myślimy teraz? Mieć relację małżeńską z Jezusem Chrystusem, który jest stworzycielem, Panem, sędzią. My się nad tym zastanawiamy, jakiego kalibru to jest sprawa. Jezus jest Panem. To ma bardzo daleko idące skutki. On jest Panem od wszystkim. I On właśnie zniża się do nas, żeby nas poślubić. To jest coś cudownego. Z drugiej strony, czy dla niego to było zawstydzające? On ten wielki, wspaniały, może wiele, wiele kobiet by chciało być jego żoną, a on wziął taką, e, może ktoś by powiedział, przybłędę. E, ale wiemy, że nasz Pan Jezus też nas się nie wstydzi. E, bo też jest taki, dokładnie to czytamy, że nie wstydzi się nazwać ich braćmi. Przygotował dla nich miasto. Zatem widzimy, że Bóg tak już to przewidział, taki wśród <trymny> że tych marnych grzeszników Pogan chciał uczynić swoimi bliskimi, najbliższymi, jakimi tylko można być. Właśnie na stworzenie uczynić umiłowanymi właśnie tego wiecznego Boga. I to widzimy też w przykładzie tej ludzkiej łaski i Boaza, którzy od tej pory już na zawsze na wieki jest taki jeden ciekawy zwrot nabądź go ty dla siebie Jakże byłoby dobrze gdyby właśnie zakon mógł coś takiego powiedzieć ale nie, on po prostu wszystko mówi yy, zakon mówi, że po prostu żeby człowiek to wykonał spełnił to ale w żadnym miejscu nie przyznaje się do tego, że on właśnie tego nie może uratować że nie może uratować człowieka tego grzesznego człowieka nie może zbawić i dlatego yy, on tutaj nabądź go ty dla siebie i to jest właśnie cudowne dla nas, że żeśmy to zrozumieli i pojęli że właśnie jest tylko ten jeden wykupiciel i on tutaj w dziewiątym wierszu mówi, wtedy Boas powiedział do starszych i do całego ludu, wy dziś jesteście świadkami że nabyłem z ręki Noemi wszystkie, wszystko, co należało do Emilecha i tak dalej. Widzimy, że wszystko, to nie tylko może być jakieś rzeczy, to nie tylko część yy, tego dziedzictwa, ale całe dziedzictwo. Czy my zdajemy sobie z tego sprawę, że też jesteśmy cali, kupieni dla Chrystusa? Że to wszystko po prostu należy do Niego? Nasze życie, nasze domy, nasze rodziny, wszystko jest w Jego? A jeśli ktoś jeszcze nie oddał swojego serca Jezusowi, to czy należy do Niego? Nie. Jest bardzo dobrze, żeby cały dom należał do Chrystusa. Nie tylko jeden, dwa, a może yy, nikt. Także tutaj w tym wierszu jest napisane, że wy dzisiaj jesteście świadkami, że nabyłem z ręki Noemi wszystko, pokazuje nam, że to właśnie yy, to wszystko to jesteśmy my. My to dziedzictwo. I on był w stanie za to zapłacić i tą najwyższą ceną, którą o tym już mówili, ceną swojej krwi, swojego, można powiedzieć, życia, swojej śmierci, wszystko zapłacił. I to jest właśnie cudowne, że możemy być jego własnością. Kochani, jakże wielu ludzi myśli, że nie zasługują sobie na łaskę Bożą, nie zasługują sobie na to, żeby myśleć, że są dziećmi Bożymi. Ród mogła być, możemy powiedzieć, no, pomyśleć, że za dużo dla niej. Ale widzimy, kiedy człowiek opiera się na łasce Bożej i na tym, czego Bóg dokonuje. To ona zresztą mówiła już wcześniej o tym Skądże znalazłam łaskę w oczach twoich Że zwróciłeś uwagę na mnie Skąd Nie mogę się nawet równać z żadną z twoich służebnic Widzimy, że ona miała wielką pokorę A czy my ją mamy? Czy my przed Bogiem stajemy i mówimy Tak jak właśnie syn marnotrawny który przychodzi do ojca: Ojcze, już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim, uczyń ze mnie jednego ze sług swoich. On tego do ojca nawet nie powiedział, ale tak sobie, może wiedzieć, w drodze przecież mówił, Że już nie jest godzin nazywać się synem Twoim, uczyń ze mnie jednego ze sług. Także właśnie na tym polega łaska, że Bóg przyjmuje nas i powinniśmy być Jego. Sługami, którzy yy, jakby yy, wchodzą tylko, może powiedzieć, yy, do przeciągu, ale przecież my jesteśmy synami, dziećmi Bożymi, i my wchodzimy do samego nieba, do wszystkich błogosławieństw Chrystusowych, że tak jak jest napisane w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, 8 rozdział, 16 wiersz. Ten, ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystusa. Widzimy, że to jest nasze. I nie powinniśmy myśleć, że w niebie będziemy, może wiedzieć, wrogu siedzieć. Że w niebie będziemy tylko zajmować jakieś tam nieznaczne miejsce, Niektórzy tak mówią wierząci, że mnie to wystarczy tam po prostu gdzieś na boku. Dlaczego? Dlatego, że po prostu, że ktoś mało pracuje, mało może być, korzysta z łaski. Dlaczego tak, takie myśli są wierząci, którzy chcą tylko gdzieś na boku siedzieć? Słowo Boże mówi nam, że jesteśmy współdziedzicami Chrystusa że jesteśmy dziećmi Bożymi i z tego mamy się radować. Jakże Bóg jest zasmucony z takiej postawy człowieka, kiedy myśli i ma takie, może powiedzieć, cały czas postawę, że tylko nie musi mieć wszystkich nagród od Boga. Że wystarczy mu jedna nagroda, w liście. W objawieniu jest napisane o tym, że każdy z tych zborów miał yy, nagrodę. I tak pomyślimy, że to przecież to dotyczy też wszystkich nas, że my możemy te nagrody mieć. Czy zabiegamy o to, aby mieć je wszystkie? To jest błogosławieństwo. I on wziął ją za żonę i wprowadził do domu. To jest cudowne, że właśnie jeszcze mała chwila, a nasz Pan Jezus zabierze nas do siebie i będziemy zawsze z Nim. I wprowadzi nas sobie do swojego własnego domu. Tam do domu Ojca. Cudowna y, dla nas to jest rzeczywistość i dlatego Musimy tym więcej dokładać starań, aby nie zabrakło nam pragnienia do tego, aby wszystkie nagrody zdobyć. Tak, jest to wspaniały przykład właśnie tej Bożej łaski o sobie tej ród i Pana Jezusa o sobie tego Boaza i to, co było wspomniane właśnie o tym, że ten pierwszy wykupiciel nie może, nie jest w stanie wykupić nas Czyli te przepisy zakonu nie mogą doprowadzić do doskonałości nikogo. I właśnie mi przyszedł na myśl ten przykład Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza z 9 rozdziału 16 wiersz.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 Najpierw tu widzimy, nikt nie wstawia w starą szatę łaty sukna nowego. Tą starą szatą jest właśnie zakon. Przepisy ze Starego Testamentu. I nawet kawałek sukna nowego, czyli kawałek łaski, nic z tego nie wyjdzie, bo taka łata rozerwie się, czyli po prostu ta łaska spowoduje to, że te stare przepisy starotestamentowe nie wytrzymają tego po prostu, nic z tego nie wyjdzie. I dalej czytamy, że nie wlewają wina młodego do starych bukłaków, to młode wino to też jest właśnie łaska i radość Duchu Świętym nas przez krzyż Pana Jezusa, przez tych, którzy uwierzyli. A te stare bukłaki to też już są właśnie te przepisy starotestamentowe. I ta łaska rozrywa te przepisy starotestamentowe i wtedy nic z tego nie wychodzi. To młode wino wycieka. I właśnie taki jest stan dzisiejszego właśnie pseudochrześcijaństwa, że zostało to w taki sposób wszystko popsute, bo dodano do przepisów starotestamentowych łaskę i trochę się mówi o tym, a trochę mówi się o tamtym i ani te przepisy nie są w stanie utrzymać w jakikolwiek porządku tych ludzi, ani nie mogą skorzystać z tej łaski, która jest właśnie zatruwana tymi przepisami. A tu właśnie mamy ten doskonały przykład, w jaki sposób została wykupiona ta ród. Chociaż w ogóle na to w żaden sposób nie zasługiwała, to jednak stała się tą oblubienicą dla tego męża. Tak jak właśnie my, tak jak to ludzie powiedział. do siebie, że faktycznie twierdzi o sobie, że jest no, bardzo dobry i faktycznie w Rzymian i w innych miejscach Nowego Testamentu mamy potwierdzone, że prawo jest dobre. Natomiast warto zwrócić uwagę na bardzo istotną rzecz. Komu i czemu służy zakon? Tytusa czy Tymoteusza są takie słowa, że zakon nie został nadany dla sprawiedliwego, lecz dla tych, którzy się sprzeciwiają w zdrowej nauce. W Malachiasza, czwarty rozdział, są takie słowa, które wskazują wyraźnie adresata, odbiorcę zakonu. To jest czwarty rozdział, czwarty wiersz. Pamiętajcie o prawie Mojżesza, mego sługi, którego które mu nadałem na chorebie dla całego Izraela. I prawo zostało nadane Izraelowi. Nawet padają takie słowa, że zostało nadane tym, którzy tam stali i ich dzieciom. Czyli jest związany ewidentnie z narodem Izraela, z narodem, który był tutaj określonym biologicznie. pokalim, jeśli chciał zacząć stosować to prawo, to musiał po prostu stać się zintegrowany, złączony z tym narodem i stawał się po prostu częścią Izraela i wtedy był pod prawem. Jest też ważna rzecz, że to było związane nie tylko genetycznie z Izraelem, ale również co do miejsca geograficznego, czyli konkretne miejsce. Znajdujemy na to potwierdzenie druga księga królewska, 17 rozdział. Tam stała się taka rzecz, że król Asyrii sprowadził ludzi z Babilonu po uprowadzeniu Izraela z ziemi Izraelskiej. To jest 17 rozdział 24 wiersz. Potem król Asyrii sprowadził ludzi z Babilonu z kutas z Awwa i z Hamad i z Sefarwaim i określił, osiedlił ich w miastach Samarii, zamiast synów Izraela, których wcześniej uprowadził. Oni zaś posiedli Samarię i mieszkali w, tej, w jej miastach. A gdy zaczęli tam mieszkać, nie bali się Pana, Pan więc zesłał na nich lwy. Ci ludzie, dopóki mieszkali w Babilonie, Bóg się nie wtrącał w to, jak żyją. Ale gdy sprowadzili się do ziemi izraelskiej i żyli po swojemu, nagle się okazało, że jest to nieakceptowalne. Bo to dotyczyło tego terenu, który zresztą religijnie nawet jest określany ziemią świętą. W tym miejscu nie można było sobie żyć niezgodnie z zakonem. A gdy zaczęli tam mieszkać, nie bali się Pana. Pan więc zesłał na Nigurdy, które ich zabijały i doniesiono o tym królowi Asyrii. Narody, które uprowadziłeś i osiedliłeś w miastach Samarii, nie znają zwyczaju Boga tej ziemi. Dlatego zesłał na nich lwy, a oto zabijają ich, ponieważ nie znają zwyczaju Boga tej ziemi. I wtedy król Asyj zadziałał w ten sposób, że nauczycieli zakonu. I w Galacjan też mamy powiedziane, że przed zakonem, zanim pojawił się zakon, była wiara.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 stając się za nas przekleństwem. Bo jest napisane przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahama Abrahama, zwróćmy uwagę, czyli to jest człowiek, który żył przed zakonem. Aby błogosławieństwo Abrahama Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. Nie odwołuje się tu do Mojżesza, tylko właśnie do Abrahama. Bracia,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 nie znosi prawo, które powstało 430 lat później. Widzimy, że ono po, zostało dodane. 430 lat później. To są 4,5 wieku. 4 wieki i 3 wieku. 430 lat później, tak aby unieważnić obietnicę. Nie, obietnica była wcześniejsza. Jeśli Bogiem dziedzictwo jest sprawa, to już nie z obietnicy Lecz Bóg darował je Abrahamowi przez obietnicę i pytanie, po co więc prawo? I wyraźnie jest powiedziane, zostało dodane, czyli to jest taki dodatek, coś, co zostało dołożone temu narodowi izraelskiemu na terenie Izraela. Po co zostało dodane? Zostało dodane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka,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 do którego momentu? Tylko do Chrystusa. Abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. I tutaj jeszcze jest ważne w Galacjan, że jest wyraźne rozróżnienie, drugi rozdział, piętnasty My, którzy jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z Poga. Otóż tu na sali nie ma prawdopodobnie Nikogo, kto mógłby powiedzieć, że jest czystym Żydem z urodzenia. Większość z nas, a być może wszyscy, jesteśmy grzesznikami z Pogan. Ja przynajmniej nie podejrzewam. Gdzieś tam jakieś legendy krążą po różnych okolicach, gdzieś niektóre słyszałem, ale one nie są przekonywujące. I my jako poganie, grzesznicy z Pogan, byliśmy obcy przymierzą. I nie będzie też nas dotyczyło nowe przymierze, bo on mi jest powiedziane, że ono będzie dotyczyło i Izraela, i Judy, dwóch domów izraelskich. Nie nas, jako grzeszników spoza. My całkowicie jesteśmy poza przymierzami. My mamy tylko i wyłącznie Pana Jezusa i z nim mamy relacje, z nim mamy społeczność. On jest naszym Zbawicielem i jesteśmy po prostu zupełnie z innego towarzystwa niż ziemski naród. Jesteśmy ludem niebiańskim. I jeżeli na przykład rozmawiamy z tymi, którzy chcą się chlubić zakonem, to myślę, że to jest błąd, jeżeli wytykamy im, że u nich jest na przykład inna kolejność dziesięciu przykazań niż gdzie indziej. Bo wtedy kierujemy ich wzrok zupełnie gdzie indziej. Co z tego, że jest poukładane u Żydów inaczej 10 przykazań, a u nich inaczej 10 przykazań, skoro Bóg nie oczekuje, żeby oni byli pod zakonem, tylko żeby uwierzyli w Pana Jezusa, który umarł za ich grzech, że już ofiara za wszystkie grzechy jest dokonana i nie ma znaczenia, czy on będzie na przykład święcił Dzień Święty i to będzie potem 9. i dziesiąte rozdzielone przykazanie, czy będą razem sklejone. Jakie to jest znaczenie? Jeżeli to jest y, nasz znajomy katolik, który jest tak samo jak my z natury grzesznikiem, Spoga, nigdy nie był Żydem, nigdy może nawet nie był w Tel Awiwie, ani w Izraelu, ani w Jerozolimie. To jest bez sensu. Natomiast jeżeli on ma wiedzę o Panu Jezusie, który umarł za wszystkich i jest możliwe, żeby skorzystał z tego odkupienia, to wskazujmy mu Pana Jezusa. Wskazujmy mu, jeżeli odniesiemy to do obrazu, ród, wskazujmy mu na Boaza, a nie na tego bliższego, być może dla Żydów, ale nie dla nas wykupiciela, bo my nie jesteśmy Żydami. Chciałem już do tego, co słyszę. Ród, że taka była biedna. Kto zna z nas wielki skarb. Szczęście. Szczęście. A Pan, pan Jezus, jest o nim powiedziane, skarb i ukrył go i kupił rolę. Chodzi po prostu o to, że ta osoba jest największym skarbem, że te posagi, czy te po prostu te majątności, one. Nie mają wartości. Przede wszystkim osoba jest yy, największą wartością. I też po prostu, żebyśmy się sobie nigdy nie dali, jakoś tak, w ogóle też nikogo nie wartościowali, kto by tam, nie wiem, myślał, wychodzi za yy, się żeni, czy wychodzi za wąż, że o, tu, tu, z tego domu ktoś jest bogaty, to, to dobrze, to coś z tego będzie. To bo w ogóle, żeby tego po prostu nie brać jako, jako jakąś wartość, bo to nic nie dodaje. Przede wszystkim osoba jest największą wartością. Ale jaka osoba? Osoba wierząca, która dała swoje serce Panu Jezusowi. To jest największa wartość. I to po prostu mamy brać to żeby patrzeć, a nie na posagi po prostu. To wiele te, akurat te, te rzeczy to psują po prostu no, relacje, czy, czy kierunek patrzenia jest zły, przez to po prostu jest. właśnie tak jak Pan Jezus, On w nas widzi największą wartość. Nie w tym świecie przecież które On stworzył, do Niego przynależy. należy. Przede wszystkim człowiek. To jest wartość. Ja wiem, że już jest po czasie, ale tak poczułem, że jeszcze to muszę powiedzieć. Apostół Paweł, pisząc do Galacjami, mówi takie zdanie, drugi rozdział, dziewiętnasty wiersz. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, Abym żył Bogu. I oczywiście teraz nie będziemy wykładać tego, co on tutaj ma na myśli. Chodzi mi o to, że zakon powoduje, że doprowadza nas do śmierci. Mam na myśli to, że Pan Jezus, kiedy ktoś mu zadawał takie pytanie, jak Mateusza 19 rozdział, 17 wiersz, czy 16. Co mam dobrego czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Co byśmy powiedzieli? Uwierz Pana Jezusa, będziesz zbawiony. Uwierz we mnie, a będziesz zbawiony. Ale Pan Jezus tego nie wcale tu nie powiedział. Pan Jezus mówi, o 17 wierszu. Jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przy kanę. Myśmy widzieli, co to za Ewangelia dziwna. E, zobaczmy Łukasza 10 rozdział. E, 25 wiersz, Łukasz 10, 25. Oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł. Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? Co my byśmy odpowiedzieli? Yy, uwierz Pana Jezusa, będziesz stawiany A co byśmy się spodziewali, że Panie Jezus powie? Uwierz we mnie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Wejdziesz do nieba. Ale Panie Jezus wcale czegoś takiego nie powiedział. On mówi, co napisano w zakonie? Jak czytasz? No i ten odpowiedział, wspaniałe przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga swego. Z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Podał największe przykazanie, które Pan Jezus e, podał jako te, które jest największe. I co Pan Jezus mówi? Dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył. Zobaczmy, tutaj wcale nie ma, musisz uwierzyć, a będziesz zbawiony. No, przestrzegaj przykazów. Czym to? Czy to znaczy, że jesteśmy zbawieni przez przestrzeganie przykazań? Nie. To jest tylko jedna wangelia. Chodzi o to, że zakon ma pewne zadanie. On musi nas zmęczyć. Doprowadzić do śmierci. Stwierdzić, ja tak nie mogę, ja nie dam rady. Staram się, ale mi nie wychodzi. Do tego ma doprowadzić to prawo. To są bardzo wysokie wymagania, które ostatecznie stwierdzimy, no to jest nie do przeskoczenia po prostu. To są może tak jak zasady podatkowe nieraz w państwie, no nie do przejścia. To musi nas doprowadzić do rozpaczy. I takie zadanie ma zakon. Kto by chciał rzeczywiście wszystkich tych przepisów przestrzegać, w pewnym momencie musi skapitulować, chyba że sam siebie oszukuje i stwierdzi, że jej wszystkie przestrzega. A więc ostatecznie zakon ma uśmiercić, ma zabić, ma doprowadzić do rezygnacji. I powiedzieć, ja sobie nie dam rady. Panie, ratuj. I wtedy jest łaska. Jeśli komuś, kto uważa, że przestrzega przykazań, powiemy, uwierz, a będzie zbawiony, to mu to wcale nie jest dobra nowina. Bo on ciągle uważa, że to będzie pełne, Trzeba mu ten ostrze jeszcze bardziej naostrzyć. Niech się, niech się jeszcze bardziej stało No to to, rób to jeszcze, jeszcze to i to i to i to. Ale pamiętaj, że jeszcze to musisz zrobić. Trzeba go jeszcze dociążyć tym, żeby nareszcie szukał wyjścia z tego. Myślę, że my musimy zbyt proste Ewangelie, Nie chcę powiedzieć, że źle. Ale milion razy z tym się spotkałem. Kiedy mówię o łasce, to to wcale nie jest dobra nowina. Ludzie w ogóle tego nie chcą słychać. Chodzi o to, że ciągle uważają, że mogą jeszcze sobie dołożyć tego ciężaru. Więc ja tak osobiście uważam, trzeba im jeszcze dołożyć. Poza zaczęli szukać łaski. Chcę jeszcze jedną rzecz wspomnieć, że zakon nie jest dla Żydów. Zakon jest dla wszystkich. I to, co Zbyszek wspomniał, że po prostu, że musi to się stać z każdym jednym człowiekiem, żeby zauważył po prostu, że jest nędznym grzesznikiem, który po prostu, który inaczej nie będzie zbawiony jak tylko przez łaskę Bożą, ale musi do tego dojść. Każdy, kto po prostu, kto z nas tu jest, musiał tego doświadczyć, i musiał do tego, może być na swoim, może wiedzieć, życiu i sercu przekonać się, nie poradzę sobie. A jeżeli tego jeszcze nie zrobił ktoś, to niech to zrobi. I niech się nie męczy po prostu wypełnianiem przykazań i mówieniem, że jestem dobry i sprawiedliwy i niczego w życiu źle nie zrobiłem. Trzymajmy 177. Ci podziękować, że Ty wiedziałeś, że jesteśmy słabymi, nędznymi ludźmi, którzy nie potrafią dojść do doskonałości przez wypełnianie przykazań, że nie potrafimy tego uczynić nawet w jednej dziesiątej. Dlatego Ty wiedząc o tym sprawiłeś, to lepsze wykupienie przez swoją własną krew na drzewie krzyża. Za uczyniłeś wszelkim grzechom i dałeś nam do naszych serc tą wdzięczność. I daruj, abyśmy tą wdzięcznością nie gardzili, ale abyśmy uwielbiali Cię jeszcze więcej. Im bardziej widzimy że jesteśmy słabymi i nędznymi i podłymi ludźmi. Daruj, Panie Jezu, abyśmy tej łaski nie marnowali, ale uwielbiali Ciebie za to, co Ty dla nas uczyniłeś. Daruj też, abyśmy umieli zwiastować tą Ewangelię też innym ludziom, aby mogli być wykupieni z marnego postępowania ich. Bądź uwielbiony za wszystko. Amen. Amen.